Klasyk i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co mroczne, straszne i tajemnicz, znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 30 maja 2015 roku. Słuchacie właśnie 31 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie Dr. Fonu. wita się z Wami Szymas. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o pewnym bardzo specyficznym małżeństwie, o Edzie i Lorraine Warrenach, czyli o parze bodajże najbardziej znanych na świecie badaczy zjawisk paranormalnych, przy czym wiem, że Pogusia bardzo się ucieszyła, że wybrałem akurat ten temat, zresztą nie tylko ona, bo tam kilka osób zasugerowało, że świetny pomysł. Ja trochę spanikowałem, bo ten temat jest potwornie szeroki. To naprawdę jest temat rzeka. I no można się łatwo utopić. Tak naprawdę z dnia na dzień z każdym kolejnym źródłem natrafiałem na kolejny tryliard odnośników, bo głównie korzystałem jednak ze źródeł internetowych. I wchodząc głębiej w tę rzekę, no, zaczynałem tracić kontakt z Nem, więc w końcu się zatrzymałem i uznałem, że nie chwila, ani na konferencję, nie muszę się zagłębiać tak bardzo, ani tym bardziej na potrzeby tego podcastu, znaczy w tym sensie, że wiedziałem, że nie będę miał dużo czasu na to nagranie, zresztą właśnie nagrywam w takich warunkach dość ekstremalnych. Możliwe, że słyszycie jakieś dźwięki tła. Jestem w Krakowie, w hostelu, przy rynku głównym pozamykałem wprawdzie okna i drzwi, ale słychać jeszcze trochę, przynajmniej ja słyszę muzykę z zewnątrz tutaj głosy innych gości, ale mam nadzieję, że wam to nie będzie jakoś szczególnie przeszkadzało. W każdym razie jeszcze nie mam za wiele czasu, bo jestem umówiony na dziś wieczór ze znajomą, której nie widziałem całe wieki, a że akurat jestem w Krakowie, to mam okazję się zobaczyć więc muszę się spężać. No i Gdybym się za bardzo zagłębił w temat, to możliwe, że na, nie wiem, kilkugodzinnym podcaście by się nie zakończyło, bo o Edzie i Lorraine Warrenach można by mówić naprawdę godzinami. I doszedłem do wniosku, że dzisiaj zaprezentuję Wam takie wprowadzenie w temat, a jeżeli będziecie mieli chodę na więcej, jeżeli ja znajdę czas też ochotę, by się zagłębić w temat, to być może za jakiś czas do tego do Orenów powrócę. wy na pewno powrócę do filmów opartych na śledztwach Eda i Lorraine, a być może także do samych śledztw, bo to w sumie są ciekawe wątki. Zresztą w tych takich pierwotnych założeniach Necropolitan i Nawiedzony Podcast miały być poświęcone także zjawiskom paranormalnym. Więc może akurat kiedyś do tego wrócę. Ale teraz już skupmy się na naszej dwójce Badaczy zjawisk nadprzyrodzonych. Tak już powiedziałem, Ed i Lorraine, Warrenowie, są bodajże najbardziej znanymi badaczami zjawisk nadprzyrodzonych na świecie. Ed Warren, właściwie Edward, urodził się w roku 1926. Zmarł przed iloma? Dziewięcioma laty w 2006 roku. I od małego Praktycznie interesował się zjawiskami paranormalnymi, ale to nie było, nie wyglądało tak, że po prostu się tym zainteresował. Jak sam mówi w różnych wywiadach, gdy w wieku pięciu lat przeprowadził się ze swoją rodziną do nowego domu, zaczął doświadczać obecności jakiejś nadprzyrodzonej siły, zresztą nie tylko on, ale i reszta jego rodziny. I tak naprawdę mieszkał, jak sam twierdzi, w nawiedzonym domu właśnie bodaje, że od 5 do 12, 13 roku życia i co istotne, jego ojciec, który był takim dość zatwardziałym katolikiem, i o ile się nie mylę, też oficer, oficerem policji, cały czas negował istnienie jakiejś siły nadprzyrodzonej i podkreślał, że wszystko, co wydaje się Dziwne wszystko, co dzieje się w domu i wydaje się być dziwne, można by jakoś logicznie wyjaśnić. Ed bardzo często właśnie przytaczał tę anegdotkę, że ojciec jednak nigdy nie miał wyjaśnienia na różnego rodzaju zjawiska paranormalne w domu. I właśnie dlatego on jako syn postanowił zgłębić ten temat, dowiedzieć się skąd to wszystko się bierze, jak działa i tak dalej. W roku 1942, gdy Ed miał 16 lat, poznał Lorraine Rite Moren. Swoją przyszłą małżonkę, przy czym no, nie byli ze sobą długo razem, gdyż Ed. trwała Druga wojna światowa i Ed wstąpił do marynarki Stanów Zjednoczonych i właśnie służył na froncie jako żołnierz. Dopiero po wojnie w 1945 Edward Warren i Lorraine Rita z domu Moren postanowili wziąć ślub i spędzić ze sobą resztę życia Ed właśnie już zafascynowany zjawiskami paranormalnymi chcący je bliżej poznać został malarzem i malował właśnie głównie motywy nadprzyrodzone związane z grozą lubił malować nawiedzone domy jeździł wyjazdy ze swoją żoną w okolicy takich domów szkicował je, rysował je, a następnie Lorraine pukała do drzwi tego konkretnego nawiedzonego domu i właśnie przychodziła z tym szkicem, mówiła, że to prezent, tam jakoś zagadywała mieszkańców i miała taki dar przekonywania, taki nadnaturalny powiedzmy urok i prawie zawsze ci mieszkańcy tego rzekomo nawiedzonego domu wpuszczali naszą dwójkę do środka i właśnie tak to wszystko się rozkręcało. W końcu, w 1952 roku Ed i Lorraine założyli The New England Society for Psychic Research, czyli no Towarzystwo Badań Psychicznych w Nowej Anglii i postanowili już tak pełną parą badać zjawiska paranormalne. W 1952 roku zaczęli gromadzić różne osoby, różnych zawodów przede wszystkim lekarzy medycyny, naukowców policjantów, pielęgniarki media, jasnowidzów i razem jako taka grupa powiedzmy wolontariuszy zamierzali badać zjawiska paranormalne i tak przez kolejne lata gromadzili właśnie materiał dowodowy przynajmniej ich zdanie materiał dowodowy na istnienie tego typu fenomenów w 65 roku też troszkę oficjalnie zmienili politykę i uznali, że nie tylko będą badali te zjawiska ale że ich celem jako tych badaczy zjawisk paranormalnych i przedstawicieli też towarzystwa i zresztą samego towarzystwa jest pomaganie i co ciekawe nie tylko pomaganie ludziom którzy są nękani przez jakieś duchy i demony ale też pomaganie właśnie tym duszom duchom, które w jakiś sposób które w jakiś sposób utknęły na ziemi i nie mogą przejść na drugą stronę nie mogą pójść w stronę światła do czego za chwilę wrócimy w każdym razie ich kariera jako badaczy zjawisk paranormalnych potoczyła się błyskawicznie Ed stał się jedynym świeckim demonologiem uznawanym przez kościół katolicki Lorraine stała się światowej klasy właśnie medium jasnowidzem i Lorraine aktualnie ma na swoim koncie już 70 lat badań nad zjawiskami paranormalnymi od 70 lat zajmuje się tym tematem i jak podaje zresztą jak Ed też podawał w wywiadach przed śmiercią, nasze małżeństwo zbadało ponad 10 tysięcy różnego rodzaju spraw, no to jest naprawdę liczba przeogromna ale no co jest bardzo istotne nie wszyscy wierzą w zjawiska nadprzyrodzone i w związku z tym pojawiła się masa sceptyków, którzy krytykowali działalność Eda i Lorraine i zarzucano im po prostu zwyczajne szaglatanerstwo jeżeli jest takie słowo no uznano ich za szaglatanów oszustów kuglarzy powiedzmy o, może tak przy czym ta krytyka była skierowana głównie w takie rzeczy jak rzekome zarabianie na swojej działalności, właśnie dążenie do sławy, Wiecie, ta krytyka była krytyką dość ogólną. Mało osób czepiało się konkretnych śledztw, konkretnych test na temat zjawisk nadprzyrodzonych i tak dalej. Większość osób jednak sugerowała, że problemem jest to, że właśnie Ed i Lorraine zarabiają na swoim towarzystwie i na rzekomej pomocy. No i łatwo było odrzucić ten argument, bo łaurenowie nie pobiegają opłat za pomoc ludziom nękanym przez zjawiska nadprzyrodzone. Jedyne koszta, jakie może ponieść osoba prosząca ich o pomoc, to na przykład koszta podróży łaurenów, zwłaszcza jeżeli śledztwo trzeba prowadzić w innym stanie, oni są z Connecticut, czy jakieś takie koszta, które Warrenowie muszą ponieść, by pomóc nawiedzonym, nękanym osobom. Tak? Drugi problem rozgłosu, dążenia do sławy, te zarzuty, że woda sodowa im uderzyła do głowy. Tutaj Ed zwłaszcza podkreśla, że tak, chcemy rozgłosu, chcemy, żeby o nas mówiono, żeby było głośno, ale nie dlatego, że my mamy jakieś takie potrzeby prywatne, tylko po to, by właśnie demaskować zło i istnienie diabła, by wprowadzić to do dyskursu, by ludzie o tym usłyszeli, by kształcić ludzi, edukować ich i też w ten sposób docelowo, by ludzie mogli sobie potem łatwiej radzić z tego typu zjawiskami. I właśnie, gdy tak, czytałem przez te ostatnie dwa tygodnie różne teksty łaganów, i nie czytałem ich książek, bo no nie dotarłem do nich po prostu i też zresztą nie chciałem na przykład kupować i ściągać za zagranicy, bo to byłby spory koszt a no, aż tak głęboko na razie nie będę wchodził w temat ale przyjrzałem całą ich stronę internetową i kilka innych źródeł, głównie sieciowych i właśnie widzę, że oni bardzo świadomie kreują swój własny wizerunek ogólnie stwierdzają, że dobry badacz zjawisk paranormalnych Musi odznaczać się niezłomną wiarą, ogromną wiedzą, umiejętnością współczucia. To wszystko pomaga zwalczać zło. I humorem. Humor ma pomagać radzić sobie z trudnymi, takimi uciążliwymi dla psychiki sytuacjami. I właśnie taki ma być dobry badacz zjawisk paranormalnych, bo te zjawiska paranormalne istnieją. Wagen Ed właśnie w tych wywiadach też ma takie swoje one-linery w stylu religie wymyślili ludzie, ale z spirytu... spirytualizmu? Już nie. Czy, że ta bajka jest prawdziwa, diabeł istnieje, Bóg także. I tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie oczywiście Warrenowie wierzą w zjawiska paranormalne, mówią, że istnieją i że mają bogaty materiał dowodowy potwierdzający to ich istnienie i gromadzą go... po pierwsze... W czasie swoich śledztw bardzo często nagrywają, czy to, na, czy to dźwięk, czy to wideo, co nagrywają, no na przykład właśnie jakieś poruszające się przedmioty, czy y, ludzi zachowujących się tak, jak by byli opętani. No wiecie o co chodzi, tak? W każdym zbierają te materiały do, dowodowe, zbierają ten materiał dowodowy i dodatkowo też zbierają wszystkie przedmioty ze swoich śledztw, które w jakiś sposób były związane z działalnością zła były bramą dla jakiejś mocy nadprzyrodzonych czy coś takiego i zbierają to wszystko w swoim domu w którym stworzyli takie muzeum zwane The Warren's Occult Museum które swoją drogą można zwiedzać co jest trochę kontrowersyjne bo to niby niebezpieczne przedmioty związane ze złem jeszcze mamy kumulację tej negatywnej energii a jednak oni zrobili z tego muzeum, no ale to jest temat na inną dyskusję. Organowie też podkreślają, że właśnie istnieje życie po śmierci i głoszą taką teorię boskiego światła, to znaczy, że każdy człowiek ma duszę, możecie to nazywać inaczej, to nie musi być dusza, to może być, nie wiem, jakaś właśnie cząstka wyższa, nadnaturalna dusza, duch, etc. To coś odłącza się od ciała i. Widzi światło, widzi strumień światła, jest to zawsze światło boskie i powinna ta nasza dusza dążyć w kierunku tego światła, ale czasami tego nie robi. Na przykład osoba, która prowadziła bardzo grzeszny tryb życia, może się obawiać, że to nie jest światło Boga, a jedynie sztuczka szatana i dlatego na przykład, tak to właśnie tłumaczy ktoś z towarzystwa tego badań psychicznych, Warrenów. I taka dusza właśnie nie idzie w stronę światła, tylko zostaje na ziemi i no jest przykuta do tego naszego ziemskiego świata. Warrenowie ogólnie tworzą różne teorie w tym swoim towarzystwie dotyczące zjawisk nadprzyrodzonych. I taki przykład, istoty nadprzyrodzone dzielą na ludzkie, nieludzkie oraz na dobre i złe. Przykładowo nadprzyrodzoną istotą ludzką i dobrą jest duchowy opiekun czy też duchowy przewodnik. To może być na przykład duch naszego zmarłego krewnego, który po śmierci nie przeszedł na drugą stronę, bo chce się nami opiekować. Mogą być też ludzkie istoty nadprzyrodzone złe. To jest taki duch, który nie przeszedł na drugą stronę z jakiegoś innego powodu. Czy to właśnie przez to, że przeżył jakąś tragedię, czy to dlatego, że się boi przejść na drugą stronę, czy dlatego, że ma jakieś niezałatwione sprawy, co się zemścić. Przecież bardzo przywiązał się do miejsca, w którym zginął. Motywacje mogą być różne. Zaś istoty nadprzyrodzone nieludzkie. Jeżeli chodzi o przykłady dobrej takiej istoty, to jest nią anioł stróż. I Warrenowie twierdzą, że każdy człowiek ma swojego anioła stróża. A taką złą istotą nadprzyrodzoną nieludzką jest demon. No i oczywiście anioł stróż został stworzony przez Boga, a demon przez diabła. Tyle na razie teorii. Jeszcze raz podkreślę, że oni bardzo świadomie kreują swój wizerunek Oni cały czas kontrolują to, jak są widziani Podkreślają to, że współpracują z Kościołem Że Kościół uznaje ich działalność Mówię tutaj o Kościele katolickim, tak o Watykanie itd. Ale współpracują ze wszystkimi najróżniejszymi wspólnotami religijnymi w Stanach Zjednoczonych, tak? bo mowa o USA oczywiście i no tam nie mamy takiej sytuacji jak w Polsce że mamy tak naprawdę no, kościół katolicki i tam jakieś mniejszości religijne nie, tam mamy straszne rozdrobnienie wspólnot religijnych i oni współpracują praktycznie z każdą taką wspólnotą oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś wyznaje nie wiem, szatana, tak jest w jakimś kulcie okultystycznym, satanistycznym, okultystycznym, no to z nim nie będą współpracować, ale już wszystkie inne wspólnoty no, są otwarci na tych ludzi. Do tego właśnie zbierają cały czas ten materiał dowodowy, jak mówiłem, i jeszcze nim przystąpią do śledztwa, do działania, też sprawdzają, przynajmniej tak twierdzą bardzo dokładnie każdą sprawę, to znaczy po pierwsze przeprowadzają specjalny wywiad z osobą zgłaszającą, kontakt ze zjawiskami paranormalnymi, by sprawdzić, czy nie kłamie. Po drugie sprawdzają, czy aby na pewno nie mają do czynienia z osobą albo uzależnioną od jakichś używek, czy po prostu pod wpływem jakichś środków odurzających, albo też z osobą po prostu chorą psychicznie. I po trzecie też szukają manifestacji zewnętrznej, obecności jakiejś istoty nadprzyrodzonej, Tutaj wiecie różne rzeczy. Jakieś właśnie pukanie, stukanie, tam gdzie go być nie powinno, dziwne głosy, poruszające się przedmioty, szalejąca elektryczność, zapalające się, gaszące się światła, smród, który pojawia się znikąd i bardzo szybko też znika. Tych oznak jest całkiem sporo, czy w przypadku już osób opętanych. Nadludzka siła... <śmiech> Nadludzka siła, dar języków, wszyscy wiemy mniej więcej o co chodzi. Do tego Ed podkreśla, że zawsze udaje się na miejsce chociażby z Lorraine jako medium, a najlepiej z kilkoma mediami, jasnowidzami, tak by sprawdzić czy, by sprawdzić, czy ich zeznania się pokrywają ze sobą i czy ma do czynienia właśnie ze stuprocentowym przypadkiem obecności zjawisk paranormalnych do tego Organowie podkreślają, że ich działalność ma charakter wolontaryjny, nie pobierają opłat za pomoc, ma też charakter naukowy zbierają te dowody, analizują to, badają, wysuwają różne wnioski i też dydaktyczny, bo organowie jeździli wcześniej po całych Stanach i wygłaszali różne referaty, tak jeździli z wykładami warsztatami, by no, kształcić ludzi w tematach właśnie zjawisk nadprzyrodzonych, podkreślają to, że pomagają i ludziom, i duchom, i to, że są głęboko wierzący i wierzą całym swoim jestestwem w istnienie tych zjawisk, ale zarazem, gdy już mają do czynienia z konkretnym przypadkiem, są strasznymi sceptykami. Trzeba ich przekonać do tego, że dany przypadek jest prawdziwy, a nie jest tylko oszustwem czy jakimś żartem. Ja na konferencji wspominałem jeszcze o wizerunku naszej dwójki w kinie gatunkowym, bo wiecie, nasi Warrenowie brali udział w takich dość znanych przypadkach nawiedzeń, opętań, przykład sprawa nawiedzenia rodziny Smaglów, ośmioosobowej rodziny, która wprowadziła się do nowego domu i okazało się, że tam czają się na nich trzy duchy i demon, sprawa Devil Made Me Do It Case czyli właśnie mordercy, który mówił, że popełnił zbrodnię na skutek działania demona The Peron Family Hunting sprawa rodziny Peronów, tutaj podobny przypadek jak ze smaglami, tylko tutaj mieliśmy właśnie ducha wiedźmy mamy oczywiście lalkę Annabel, która no rzekomo też była takim może pojemnikiem na demona i umożliwiała demonowi opętanie i docelowo miała umożliwić zabicie kilku osób i oczywiście sprawa Emytywyl przy czym akurat Emytywyl jest sprawą bardzo skomplikowaną, bo z niej brało udział naprawdę wiele różnych osób, masa osób i badaczy paranormalnych i różnego rodzaju właśnie lekarzy, psychologów psychiatrów, policjantów w kogo jeszcze, dziennikarzy oczywiście, badała to wszystko. Każdy ma swoje zdanie na ten temat. I właśnie tutaj też w sprawie Emyty zarzucano Renom pewne manipulacje, to, że no nie było to żadnego zjawiska paranormalnego, tylko że no niektóre rzeczy zostały zainscenizowane. Jeżeli ktoś w ogóle się nie orientuje, to Emyty polega na tym, że w 1974 Niejaki Ronald DeFeo został oskarżony za mordowanie szóstki członków swojej rodziny. Znaczy on mówił, że on znalazł te ciała. Czwórki swojego rodzeństwa i rodziców w domu. I wyleciał na ulicę, wbiegł podejrzał do jakiegoś baru i krzyczał, że właśnie znalazł zwłoki wszystkich bliskich swoich. Policja jednak uznała, że to on ich zabił. Znaleziono też broń, pistolet gdzieś tam w jego rzeczach. Ale no, sprawa jest kontrowersyjna, bo no ci ludzie leżeli jakoś tak nienaturalnie w znaczeniu, wiecie, gdy ktoś do was strzela próbuje was zabić, no to walczycie, szarpiecie się czy coś a oni wszyscy, jeżeli się nie mylę, leżeli właśnie spokojnie ładnie ułożeni twarzami w dół ale lekarze stwierdzili potem patolodzy, że nikt ciało nie przesuwał i rok później rok i miesiąc później do tego domu Ronalda de Feo sąd skazał, a do tego domu wprowadziła się rodzina Luców. I ta rodzina skarżyła się właśnie na to, że nękają ją różnego rodzaju zjawy i wytrzymała w domu bodajże tylko 28 dni, a potem z niego uciekła. Bodajże potem wekszorcyzmowano, nie wiem, dokładnie już ja czytałem właśnie przez dwa tygodnie o tych wszystkich sprawach, a przez ostatnie dni to już w ogóle dzień i noc. I troszkę mi się to miesza. W każdym razie no jest to i tutaj się troszkę zarzucał Reną, że no, nie byli do końca szczerzy w swoich relacjach ze śledztwem. Właśnie dochodzimy do kwestii tego, czy to są badacze, czy szaglatani, czy kuglarze. I nie wiem jak wy, ja jako tako nie jestem sceptykiem, jeżeli chodzi o zjawiska nadprzyrodzone może i nie, nie widziałem nikt żadnego ducha demona i niczego takiego, ale mam na swoim koncie też kilka dziwnych doświadczeń, o których może kiedyś przy okazji też wam opowiem. A poza tym ogólnie no raczej wierzę chociażby w duchy i gdy tak czytam te relacje urn czy wywiady z nimi, czy teksty tego ich e, towarzystwa, to no mam wrażenie, że z jednej strony wykonali kawał dobrej roboty, stworzyli taką w miarę spójną wizję, jakąś tam swoją teorię na temat tych zjawisk paranormalnych, ale też w pewnym momencie pojawiają się wątpliwości, bo to towarzystwo to jest taka jedna wielka rodzina. Oni wszyscy współpracują ze sobą od wielu lat, znają się. Tak jak mówię, mam wrażenie, że Wagenom jednak bardzo zależy na tym wizerunku. Wiecie, niby świeccy ale jednak współpracują z kościołem, więc i zwolennicy, i przeciwnicy religii no, nie mogą się ich doczepić. Yy, niby zbierają te materiały dowodowe i tak dalej, ale to też nigdy nie jest do końca jasne, co i jak. Niby pomagają tym ludziom, ale też na ile to jest realna pomoc, ciężko stwierdzić. Ja ogólnie bym w wiele z tych rzeczy mógł uwierzyć, ale to, co mnie troszkę ubodło, to fakt, że na przykład gdy czytałem te wywiady, to część wywiadów przeprowadził z Edem bodajże Zięć, Lorraine i ogólnie właśnie znajomi tam nawzajem się przeprowadzali te wywiady, pisali sobie teksty, wszyscy razem współpracują. No i gdy mamy do czynienia z taką jedną wielką rodziną, do tego to muzeum, to też jest troszkę podejrzane, że wszystkie te straszne nadprzyrodzone rzeczy najgorsze zło jest trzymane w jednym miejscu pomijając fakt, że sami się nie boją że to jest tuż obok za ścianą, to jeszcze robią wycieczki, organizują wycieczki do tego miejsca ciężko jest to jednoznacznie ocenić dajcie mi znać ogólnie, co o tym sądzicie czy wierzycie w zjawiska nadprzygodzone, czy nie co sądzicie o warrenach i czy uważacie, że dobrze by było jasne jakiś czas nakręcić właśnie podcast na taki temat. No teraz ja już powoli będę kończył, bo już czas mnie goni. Powiem tylko, że ja byłem trochę sceptyczny, jeżeli chodzi o ten temat, zarówno w kontekście podcastu, jak i konferencji, zwłaszcza, że konferencja akurat teraz ta, na której jestem w Krakowie, gdy rozum śpi, bu śpi, budzą się demony. Skupia się w dużej mierze na zjawiskach teoretycznych, związanych z wierzeniami, religią yy, itd., dalej. Pop kultury jest tutaj tyle co nic. A tu się okazało, że jak byłem na konferencji od rana, to paneli dyskusyjnych praktycznie nie było. A ja brałem udział w ostatnim panelu, wygłaszałem referat jako przedostatnia osoba na konferencji o 18.00 po mnie jeszcze była jedna dziewczyna, która mówiła o przestrzeni w horrorze azjatyckim i o dziwo po prostu każdy miał pytanie nagle jak tak to wiecie jak to jest na konferencjach no czasami ktoś o coś zapyta bo kogoś coś zaciekawi, często osoba moderująca panel, po prostu jest taka tradycja że zadaje pytanie dla każdego pielegenta, przynajmniej jedno jeżeli nie pada żadne z publiczności bo tak się przejęło, tak wypada, a tutaj nagle wszyscy zaczęli pytać o to muzeum, o te filmy, o to towarzystwo, o to, no, o jakiś milion spraw, no, byłem w szoku. No, ale w sumie to miło, że chociaż teoretycznie ludzie byli zainteresowani innymi tematami, to tutaj wykazali spore zaciekawienie. Aż się właśnie... Myślałem, że panelu nie będzie, bo w ogóle cały nasz blok się troszkę przeciągnął, już się powinien skończyć, a tu się okazało, że jeszcze siedzieliśmy prawie pół godziny i dyskutowaliśmy głównie o arn Cóż, miły akcent na koniec tygodnia. Mam wrażenie, że Wam się pomimo wszystko też podobało. I co mogę powiedzieć? Życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Post scriptum. Cześć, witam Was ponownie. W tym razem już naprawdę jest sobota i postanowiłem zrobić krótką dogrywkę, bo wczoraj przez ten pośpiech i ogólnie fakt, że nagrywałem trochę na wariata, pominąłem kilka wątków. Otóż w tej końcówce, gdy właśnie sugeruję, że no to całe towarzystwo to jedna wielka rodzina. Tutaj chciałem dodać jedną ważną rzecz. W jednym z wywiadów Ed został zapytany o to, czy zawsze zwycięża jako badacz zjawisk nadprzyrodzonych, czy zawsze dobro zwycięża, czy może czasem także zło, diabeł mogą zwyciężyć. Swoją drogą w tle słychać, hej no, Mariacki? Ale spoko. Więc... Warren został zapytany o to, czy diabeł może zwyciężyć i odpowiedział, tak, może. I wiecie, jak to uzasadnił? Zauważył, że część osób, z którymi współpracował, po pewnym czasie jednak odcięła się od niego, Lorraine, towarzystwa. To znaczy, po prostu część osób jednak miała inne poglądy, nie zgadzała się z, nie wiem, z wizją świata głoszoną przez Warrenów, czy może, nie wiem, no, powody mogą być różne dla których ludzie odeszli tak? w każdym razie Ed stwierdził że no to jest właśnie zwycięstwo diabła jakiś absurd totalny bo to troszkę tak sugeruje, że jak ktoś się z nami nie zgadza no to być może to zło po prostu jest przeciwne organom i odciąga od nich ludzi żeby im nie pomagali i tak dalej na jakieś no jakaś bzdurano, jakby nie patrzeć i co ciekawe też Następne pytanie sugerowało, że ok, skoro tam kilka osób odeszło, zostawiło Was, wystawiło Was, to czy może masz, Edzie, mój drogi, jakieś takie osoby, które są Wam wierne, które współpracują z Wami od dawna i którym chciałbyś podziękować? Jeżeli tak, to tu jest teraz na to miejsce i Ed wymienia tam jakiegoś faceta bodajże z imienia i nazwiska i dziękuję mu głównie za stworzenie strony internetowej warrenów i ja wam podlinkuję pod podcastem właśnie stronę główną warrenów, jeszcze inną stronę im poświęconą i jeszcze trzecią stronę na którą się natknąłem tam wczoraj też związaną niby z, ze środowiskiem badaczy zjawisk nadprzyrodzonych i po co wam to wkleję po to abyście zobaczyli sobie szatę graficzną, jak to wygląda bo <śmiech> wygląda to to strasznie to naprawdę y, przypomina no, strony internetowe, które ja robiłem w jakiejś podstawówce, może na początku gimnazjum, które pisałem w HTML-u, wiecie, ściągało się jakieś gify, jakieś dziwne świecące obrazki, żeby się odbijały mocno od tła, żeby się wyróżniały na stronie, tworzyło się właśnie jakieś dziwne konstrukcje, jakieś menu boczne, pierdoły tego typu i te ich strony właśnie tak wyglądają, jakby jakieś dziecko robiło je przed 15 laty w HTML-u, Wyglądają strasznie. Może opętało administratora, nie wiem, kto było, możecie sobie zajrzeć. zajmie wam to, nie wiem, minutę, pewnie nie więcej. Druga sprawa, ja o tych filmach celowo nie chciałem mówić za wiele, bo pewnie pomówię o nich w osobnych podcastach. Obecność zasługuje na osobny podcast na pewno. Zresztą inne filmy, nawet chyba ich nie wymieniłem z tytułu. Ogólnie na konferencji mówiłem o The Haunted, czyli nawiedzony dom po polsku, o udręczonych tytuł oryginalny The Haunting in Connecticut. Obecność The Conjuring i Annabel. No tutaj jak dwa językach <laughs> Annabel cztery filmy i. Tak mówię, być może kiedyś wspomnę o nich w osobnych podcastach czy w kontekście tych spraw, na których się opierają. Teraz mogę tylko zauważyć, że ogólnie wszystkie filmy są warte obejrzenia. Mówię to jako fan grozy. Każdy z tych filmów ma jakąś tam wartość. Moim zdaniem obecność no, jest jednym z najlepszych horrorów ostatnich lat. Anabel jest słabsza, przypomina. Znaczy, no, Anabel to takie naśladownictwo właśnie po części obecności, po części naznaczonego w reżyserii Wana, ale naśladownictwo w miarę sprawne i mnie ten film też się podobał The Haunted nawiedzony dom, bardzo ciekawy horror, już dość leciwy ale nakręcony sprawnie trzyma w napięciu ma za to bardzo nietypowe zakończenie takie dość mało widowiskowe to nietypowe nie będę spoilerował teraz, bo może ktoś sięgnie. Właśnie to zakończenie jest totalnie niewidowiskowe i jak na współczesne standardy kina gatunkowego nijakie, ale w tym filmie pasuje. Jakoś no byłem zdziwiony po seansie, ale podobało mi się to, jak to wszystko zostało rozegrane. Nie zrobiono żadnego wielkiego starcia z demonami i duchami w ostatniej scenie filmu. Coś wręcz zupełnie odwrotnego. Ciekawy pomysł, udręczeni zaś, jeżeli spojrzeć na to przez pryzmat właśnie sprawy, którą prowadzili Warrenowie, to ten film nie ma z nią za wiele wspólnego. Jest strasznie podkoloryzowany, udramatyzowany itd., itd. Ale jeżeli podejść do niego tak po prostu jako zwyczajny widz, to dostaje się całkiem fajny horrorek, znowu troszkę duchów, demonów, jumpscaresów. Też polecam od siebie. I na za koniec jeszcze jedna, jedna uwaga. Ta ścieżka i dzisiejsza, i wczorajsza no są dość nieczyste. Być może słyszycie w te jakieś szumy, trzaski, tam czasem ktoś wchodził do pokoju, słychać to zapewne w tle i tak dalej. I no z tym niczego nie zrobię. Zresztą ja ogólnie Troszkę zluzowałem z montażem. Tak jak sobie obiecałem, wprawdzie to nie było, a decyzja jakoś szczególnie świadoma, po prostu, no przez to, że mam mało czasu, to już się tak nie bawię. Nie tnę wszystkiego każdej sekundy, nie poprawiam oddechów, wdechów, długości pauz. Tak kiedyś to robiłem. Potrafiłem stworzyć sobie kilka idealnych przerw na osobnej ścieżce i potem przeklejałem je do ścieżki głównej. W ogóle, no to brzmi absurdalnie z tej perspektywy. Jakbym miał teraz tak to montować, to byście tego podcastu pewnie do poniedziałku nie zobaczyli. W każdym razie troszkę mniej to wszystko tnę i mam nadzieję, że no nie przeszkadza wam to, tak że nikt nie powie, że teraz ten podcast jest jakoś bardzo niechlujny, czy że was olewam, bo mi się nie chce. To, jeżeli słyszycie, że jakość spada waszym zdaniem i coś jest nie tak, to dajcie mi znać najpierw zwracając uwagę na konkretną rzecz, która wam nie pasuje a jeżeli uważacie, że jest w początku to też możecie mi dać znać, to będę spokojniejszy Och, i teraz już chyba naprawdę mogę się pożegnać i dokończyć szybko montowanie jeszcze raz, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień a już za tydzień Kolejny nawet dom W Wprawdzie miałem sprawdzać z Mando czy to żyje, czy to nie żyje A może żyje, a może nie żyje A może żyje, a może nie żyje Chyba jeszcze jeden raz czy żyje, czy nie żyje Ale ostatecznie trochę nam to nie wyszło Ale co się odglecze, to nie ucieczę Pomimo wszystko jednak za tydzień pojawi się tutaj jakieś dziecko, a może nawet kilkoro dzieci.